Zapraszamy do wysłuchania materiału z Centrum Prasowego LEMON. Grunt to fundament. Witam Państwa, Alina Baniecka, Fundacja Fundament. W poprzednich odcinkach mówiliśmy o czym myślimy w trakcie medytacji. Dzisiaj zgłębimy kolejne tajniki medytacji. W studiu Maciej Żbik, nauczyciel medytacji Fundacji Fundament. Medytujemy sami czy medytujemy w grupie? Co jest według ciebie bardziej korzystne dla każdego z nas? Zaczynać najlepiej z nauczycielem. Zazwyczaj są to zajęcia w grupie, ale niekoniecznie. Zatem zaczynamy z nauczycielem i to, do czego ja zachęcam od samego początku, to przykładanie coraz większego nacisku do indywidualnej praktyki. Zatem nauczyciel uczy techniki czy też metody, a Adepci jak najszybciej powinni sami uczyć się, medytować samodzielnie, bez pomocy. Oczywiście jest to proces, który nie wydarza się w ciągu jednego dnia bądź jednego tygodnia. Należy kształtować swoje odruchy, gdzieś nie fizyczne, a, a psychiczne, czy, czy, czy wręcz w niektórych wypadkach emocjonalnych wśród osób, które mają bardzo pobudzone emocje pod opieką kogoś, kto potrafi rozpoznać, dostrzec, a czasami nawet... Załagodzić. A zatem zaczynamy i uczymy się pod opieką nauczyciela, taka jest moja opinia. Jednakże, jak najszybciej, rozwijamy własną praktykę, taka, żeby w końcu medytować samodzielnie. Tyle na dziś. Więcej o medytacji na stronie internetowej pod adresem www.fundacjafundament.pl Moim gościem był Maciej Żbik, nauczyciel medytacji, a do usłyszenia mówi Alina Paniecka. Audycja powstaje przy współpracy Fundacji Fundament.